Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. I jest z nami Marek Wyszyński, Rychu. Ciebie również bardzo serdecznie witam, Rychu. Cześć. Cześć Mando, cześć Jerry. Cześć wszystkim. No i dzisiaj powracamy do Wielkiej Republiki. Rozpoczęliśmy trzecią fazę Wielkiej Republiki od pierwszego specjalnego komiksu Marvela. Za chwileczkę w nasze ręce trafi pierwsza książka otwierająca książkową trzecią fazę Wielkiej Republiki, a w międzyczasie a w zasadzie równolegle z Marvelem, Egmont wypuścił też pierwszą mangę. Mangę z trzeciej, pierwszą, pierwszą mangę z trzeciej fazy Wielkiej Republiki, ale tak naprawdę jest to trzeci tom e, mangi pod tytułem Na skraju równowagi. Tak naprawdę jest to czwarty tom, żeby nie było zbyt łatwo w Wielkiej Republice, nic nie może być łatwe, ale numerowany trzeci, ponieważ trzeci tomik e, był wydany. W ramach drugiej fazy Wielkiej Republiki i nie był numerowanym tomikiem, tylko specjalnym, miał podtytuł przeszłość, a ten, który teraz się ukazał, ma numer trzeci, ale jest pierwszym tomem z trzeciej fazy. Tak. Tak, to skomplikowane jest również dla tych, co siedzą w środku. Scenariusz niezmiennie Shima Shinia i Daniel Jose Older, który pewnie jakoś tam piecze nad tym wszystkim sprawuje, a za rysunki również niezmiennie odpowiada Mizuki Sakakibara. Także tutaj ten skład, który widzieliśmy, niezmienny, no i to przede wszystkim nam pewnie skróci dyskusję o warstwie wizualnej, no bo pewnie od tego nawet możemy zacząć, nie wiem jak wy, ale ja niespecjalnie widzę jakieś różnice in plus albo in minus wydaje mi się, że ten poziom jest w sumie utrzymany i, i podtrzymany ze wszystkimi wadami i zaletami gdzie ja za podstawowe wady uznaję pewną nieczytelność z ten akcji, które no, momentami bywają takie, że ja się naprawdę musiałem w kilku miejscach cofnąć, żeby ogarnąć w zasadzie co się stało jak wiecie, mamy takie intensywniejsze walki z z większą ilością postaci w kadrze. To ja chciałem zaproponować, żebyśmy faktycznie zaczęli od, od tej strony wizualnej, bo jest tak samo. I tu w zasadzie chyba nic więcej nie można dodać. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś. Typowo mangowe, proste rysunki, typowo mangowy chaos w scenach akcji i nieczytelność, którą też można częściowo zrzucić na karb tego, że to jest komiks czarno-biały. Na szczęście tutaj jakoś potwornie dużo tej akcji nie ma, więc to jakoś mocno w oczy nie kuje. Tyle. No ja nic nie dodam. Mi się te rysunki podobają. Nie miałem raczej problemu z chaosem, bo to jest prosta historia i fajnie, że są cały mhm. czas takie same. I one mi się chyba zawsze podobały i nadal mi się podobają. Tak, tak. No tutaj to ogólnie też ja uważam, że są spoko. No i pewnie trzeba by krótko streścić fabułę, co jest o tyle ważne w sumie, że tak jak Ty, Mando, przedstawiałeś, jak wygląda chronologia wydawnicza, jeżeli chodzi o Polskę, no to tak naprawdę ta historia... Przeskakuje już pewnie ładny kawałek tej trzeciej fazy, bo w sumie chyba ani ty, ani ja jak szukaliśmy, to nie doszukaliśmy się, gdzie dokładnie ten tom powinien być umieszczony, ale tak patrząc po tej zajawce z pierwszej strony, no to on wygląda jak coś, co powinno być pewnie wydane w połowie mniej więcej całej trzeciej fazy, no więc troszeczkę jesteśmy dalej już niżli tylko ten rok od wydarzeń na gwiezdnym blasku. To treścisz? Ja bym powiedział, że pewnie nawet jesteśmy za połową, jesteśmy już w tej fazie schyłkowej, patrząc na to, co dostajemy na samym początku, że faktycznie już wchodzimy w tę trzecią turę trzeciej fazy, nie wiem jak to Dobrze wypowiedzieć, bo dostajemy tutaj no, mega potężny spoiler, chociażby z tego, co mieliśmy okazję zaobserwować w pierwszym komiksie tym disneyowskim. Nie, żeby tylko kogokolwiek tak naprawdę zaskoczyło ten, ten spoiler, ale no mimo wszystko podobnie jak w przypadku drugiej fazy tylko komiks jest zdecydowanie wydany w złym momencie. No a akurat z mangą Egmont się jakoś wstrzelić nie może, tak żeby to równo wychodziło, bo w drugiej fazie też dostaliśmy dużo, dużo za wcześnie mangę, która w zasadzie miała kończyć drugą fazę, a gdzie umiejscowić te mangi ja nie mam pojęcia, bo googlowałem sobie mm, kolejność czytania i y, masę artykułów przejrzałem, ale y, nikt tej trzeciej fazy jeszcze nie ustawił, a przynajmniej ja nie znalazłem y, takich artykułów, żeby łączyły w sobie książki, komiksy i mangi i żeby obejmowały trzecią fazę, aczkolwiek tutaj jest całkiem sporo rzeczy, których nie powinniśmy wiedzieć, no chociażby Jedi umiejscowili Mieją już walczyć z bezimiennymi. Oni już odkryli, w jaki sposób to robić, e, więc e, to podejrzewam, jest e, długa droga jeszcze w tej trzeciej fazie. E, wiadomo, że w Galaktyce jest jakaś zaraza, jakaś plaga, o której my absolutnie nie wiemy, o co chodzi. E, Baron Bulan, który pojawił się w samej końcówce komiksu Marvela, tutaj już jest znaną postacią, już ma swoją reputację. Już dowiadujemy się, że zdobyli zaginione karty z dziennika, przecież tego dziennika z y, y, poprzedniej mangi. E, no i wiemy już z samego wstępu, że Awar uciekła z wału burzowego, co pewnie też jeszcze nas czeka, czyli podejrzewam, że to może być środek, bo tu jeszcze przynajmniej jedna manga będzie w tej trzeciej fazie i chyba jeszcze jakaś dodatkowa. No... Ale no to, to, to jest gdybanie. nie Da się to przeczytać tak czy siak, bo to nie są jakieś tam rzeczy, które by nas blokowały. Zobaczymy jak to wpłynie na czytanie innych pozycji, które będą nam odkrywać dopiero karty. Znaczy tutaj to jest tak, że z jednej strony... Znacie, bo my to omawiamy już, komentujemy, a jeszcze tak naprawdę nic o tej nie, nie, fabule to nie ja ci, ja, ci zaraz o, ja, ci, ja ci zaraz oddam głos, żebyś właśnie streścił całą fabułę, ale tylko jeszcze tak w nawiązaniu do to, tego, co Ty do mówisz, to po pierwsze mnie to zaskoczywa skakuje, bo ja, ja znalazłem całkiem sporo artykułów układających trzecią fazę, ale w większości z nich to w ogóle tej mangi nie ma. Więc nie wiem, czy po prostu to jest uznawane za tak mało istotne, czy, czy nie. A druga kwestia, i to bym chciał, żeby nam tylko nie uciekło zasygnalizować, bo ten wątek właśnie odniesienia chociażby do tej mangi z drugiej fazy i też do tego, co się działo w pierwszej fazie, to chciałbym poruszyć gdzieś tam pod koniec, bo wydaje mi się, że to też jest istotne w kontekście całego tego no, minicyklu, który nam się tutaj zrobił. I już rychło oddaję mm. Ci głos. Dobra, bo padła już y, strefa... Nie, pad, padła nazwa wał burzowy. Y, po drodze gdzieś pada jeszcze y, w samym komiksie y, nazwa strefa okluzji, czy strefa wykluczenia bodajże. Też się gdzieś strefa pojawia. Strefa okluzji, ale to o, było w, znaczy, Tak, strefa okluzji w jest, jest na samym początku, natomiast wydaje mi się, że gdzieś jeszcze była strefa wykluczenia y, w, samych, y, w samych dialogach w komiksie. Y, w każdym razie, y, no... Mamy tutaj nawiązanie do wszystkich trzech, czy do, do wszystkich tych wątków, o których wspomnieliście. Mamy nawiązanie do mm, oczywiście do, do samej strefy okluzji. Mamy mowę o jakiejś zarazie w otwarciu. Mamy mowę o Jedi Avar Krys, która, która uciekła z, z tej przestrzeni i razem z Elzarem prowadzi walkę przeciwko bezimiennym. Natomiast to wszystko tylko nieznacznie wpływa na karty tego komiksu mam wrażenie, tak? Bo cały czas jesteśmy na planecie Banshee oraz na drugiej planecie Astenban i cały czas śledzimy losy rycerki Jedi Lili Tory Asi, która zignorowała wezwanie na, na Coruscant i procedury strażnicze i postanowiła zostać na Banshee i je chronić. Zresztą nie została tam sama, bo wraz z nią została mistrzyni Nisaw i mistrz Arkow, czy oni przelatują teraz? Teraz musicie im poprawić. Oni chyba przelatują tak. w, tym, w tym momencie. Tak, przelatują na planetę, więc na planetę powracają starzy znajomi, bo powraca, tak jak już powiedziałem, mistrzy Nisaw, mistrz Arkow, czyli niegdyś mistrz, mistrz, który szkolił Azlinarella. A oprócz tego jeszcze przez chwilkę widzimy Wiwnie i Nime. To są dwie młodziczki, które mieliśmy okazję obserwować w poprzednich komiksach. W tej chwili no już pełnoprawne padałanki z warkoczykami i tak I mamy tutaj poruszone kilka wątków. Przede wszystkim mamy no mamy samą ochronę planety Banchi i te kurczaki, musicie im przypomnieć, jak one się nazywały, ale... Możemy na nie mamy mówić kurczaki. Tak, Dobrze. ja też nie pamiętam. <laughs> Dobrze, w każdym razie nazywa. mamy czworonogie kurczaki z jednym z ich przywódców, Szoszo, bardzo ważnym dla tej historii, który jest wyposażony w widelco łyżkę i używa jej do, do walki, a na kurczaki bezimiennie nie wpływają, więc kurczaki odgrywają kluczową rolę w walce z bezimiennymi. Mamy też wątek planety Astenban, która powoli, powoli znajduje się, czy ma się za chwilę znaleźć w strefie okluzji i mistrzyni SAF z niewielką ekipą postanawia wyruszyć na nią, żeby pokrzyżować plany, plany Nihilom. Mamy też wątek drenkirów. Coś, czego się przyznam, nie spodziewałem, bo dręgirowie powracają. Dręgirowie powracają i dręgirowie się boją. Bo to, o czym wspomnieliście już na początku i co widzimy w tym, w tym tak zwanym openingu, jest mowa o jakiejś zarazie, która, która pochłania cały wszechświat i obraca planety, czy życia na nich tak naprawdę w pył. No i dręgirowie na, na banci zostają wybudzeni ze stazy. I tu mówię zarówno o tych ludziach, którzy zostali zamienieni w drzewa w poprzednich komiksach, jak i o samych stworach, jak i o samych dręgirach. I oprócz tego mamy jeszcze wątek Barona Bulana i jego wysłannika. Tu znowu przyznaję, że imienia nie spamiętałem, który zostaje wysłany na Banci, czy w zasadzie tak, na Banci zostaje wysłany po to, żeby złapać jakąś istotę wrażliwą na moc, czy używającą mocy, i na, na polecenie Barona Stempana A w tym wszystkim dostajemy jeszcze y, trio złożone z Jody, Reta Sailasa i Azlina Rella, któremu widać te wydarzenia z, z komiksu Marvela zostaje w jakiś sposób może niewybaczone, niezapomniane, ale no, on cały czas jest na tyle ważny, że gdzieś zostało mu to puszczone płazem i oni pojawiają się na, na Banshee na prośbę właśnie Mistrza Arkofa i, i Lili, po to, żeby zinwestygować, po to, żeby sprawdzić, zbadać sprawę tych powracających do życia dręgierów i, i strachu, który, który gdzieś tam u nich się pojawił i to wszystko prowadzi do jakiejś, jakiegoś kulminacyjnego star chaotycznego starcia na samym końcu, gdzie widzimy dręgirów i Jedi przeciwko Nihilom i Bezimiennym. I to jest fajna rzecz. I to chyba no, wszystko. Także że jest... mała manga, a dzieje się tu od cholery. No powiedziałem, że jest mało i że niewiele się dzieje i trochę tak jest, ale jak to się streszcza, to tu jest bardzo dużo, bo e, ci dręgirowie, którzy wstają z grobu, no to mamy powrót żywych trupów, bo to oni naprawdę wstają z grobu, ci ludzie zamienieni tak, w Tak jest ręka przebijająca grób. Pan Kuba, który był w pierwszym tomie i oni ostrzegają, oni krzyczą uciekajcie i gdy powraca prawdziwy dręgier, to oni ostrzegają i że właśnie jest jakaś zaraza i... No i stają ramię w ramię z Jedi, także to było takie dla mnie trochę, oj, co tu się dzieje. Pojawia się ten podwładny Barona Bulana, o którym powiedziałeś, nazywa się Drendow Apruk i on tak naprawdę o, nie tak. zostaje wysłany, żeby zdobyć istoty władające mocą, aczkolwiek jest to dodatkowy profit z jego wyprawy, tylko właśnie Baron Bulan tam dowiaduje się, przechwytuje tę rozmowę, że jakieś Racja. duchy są, jakieś zombie wstają i jego główna misja to zbadać to. Oprócz tego na, ten, na tę planetę, czy ten księżyc Astenban, która wchodzi w strefę okluzji, zostaje wysłany oddział e, Nihilów i wtedy mamy rozdzielenie akcji, bo tam udaje się mistrzyni SAF, e, Szoszo, The <laughs> i tam spotykają jeszcze nową postać Zimtoka, czyli jakieś zwierzątko, które żyje na tej planecie i które właśnie jest wrażliwe na moc i teraz zostaje Nie, no to jest podwane. wrażliwe na moc, leniwiec, bo to nawet nie no, można no, się pomylić, no. że to jest coś innego. I tak jak mówisz, to jest joda, jest Red Silas, jest Aslin Rel, nawet, nawet wspomniany zostaje na jednym kadrze Mistrz Emeryk, ten czarnoskóry Jedi, który prowadził sprawę w Szlaku Cieni. Pojawia się dziennik, pojawiają się relacje między mistrzem Markoffem a Zlinem Relem. Jest, trau jest, jest jakieś pogodzenie się, jakaś próba pogodzenia się e, głównej bohaterki Lili Tory Asi po śmierci e, jej padawana, Kirina. Także, także no... Jak się streszcza, to, to jest tutaj tego bardzo dużo. E, tak, sam komiks czyta się bardzo szybko, bo tu mówimy o dwóch, trzech stronach na wątek e, tak naprawdę, więc e, jeszcze mamy to skakanie pomiędzy nimi, e, więc e, szybko, trochę może męczy przez, te, przez tę mnogość wątków, ale tak jak powiedziałeś, e, wydaje, że się, wydaje się, że się dzieje bardzo dużo, ale tak naprawdę... To aż tak wiele tych wydarzeń tutaj nie ma. Z dużo rozmów. Ja wam powiem, że tak jak powiedziałem, że rysunki są bez zmian, to ja mam wrażenie, że chyba pod kątem scenariuszowym konstrukcji całej tej historii i tego, co ta manga nam ma do zaoferowania, to ja nawet nie wiem, czy to nie jest najlepsza odsłona póki co tej, tego minicyklu. Dlatego, że Dzieje się dużo, ale wydaje mi się, że to są wydarzenia i interesujące, i momentami zaskakujące, i nieźle rozpisane. W tym sensie, że. No właśnie, ułożone są dobrze, nie? Bo to trochę brzmi, jakbyśmy tak Tawajdera streszczali, a tak nie jest. Nie, nie, nie. Właśnie dlatego podkreślam tę konstrukcję, bo to jest naprawdę dobrze wszystko rozpisywane. Bo z jednej strony, no niby dostajemy spoilery do pewnych wydarzeń, które w tej fazie dopiero zajdą, ale ja Wam powiem, że to są. Wszystko takie oczywistości, no bo to, że znajdą e, strony dziennika, czy to, że Avar Kris ucieknie, e, no to i co to, że... No było wiadomo, czo, czo, że, że się to się wydarzy, tak? Walczyć no, tak, to z wiadomo. bezimiennymi, Zarazał to, to, bo, to nie wszystko... nie znana, ale tak naprawdę nadal no nic nie wiemy. Ale właśnie to, to jest to, co chciałem podkreślić, że te rzeczy, które są niby spoilerami, to tak naprawdę były oczywistości, a ta manga potrafi zaskoczyć na kilku poziomach, no bo jest tu kilka rozwiązań takich fabularnych, których ja się absolutnie nie spodziewałem, bo byłem absolutnie przekonany, że my tutaj w tej trzeciej fazie dostaniemy po prostu potyczkę na linii Nihilowie versus Republika i Jedi oczywiście, no a wygląda na to, że tutaj się Pojawi ni z tego nicowego jakieś duże zagrożenie, które najprawdopodobniej będzie zagrożeniem dla obu stron tego konfliktu, co już w sumie jest dla mnie, przyznam się, dosyć interesującą zagrywką, no bo ja nie wykluczam, że na przykład to wpłynie na jakąś zmianę frontu czy jakieś przemieszanie tych frakcji przynajmniej lokalnie w niektórych momentach. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt podoba mi się jak tutaj jest wykorzystywane to, co mieliśmy we wcześniejszych historiach, głównie w Mance, ale też w innych opowieściach, bo na przykład to, jak wraca Wątek Azrina Rela, jak on się spotyka z Arkofem, jak tutaj ta, ta stara gwardia, czyli ta mistrzyni Safi i nasze kurczaki mają swoją rolę do odegrania, to, to naprawdę jest wszystko nieźle pisane, no i ta, ta zaraza wydaje mi się, że też jest jest takim niezłym szokerem, dlatego że no, dręgirów też się nie spodziewałem absolutnie, a tutaj nie dość, że te dręgiry się pojawiają, nie dość, że m, m, są przerażone, co już samo w sobie też już jest mega interesujące i w ogóle powrót dręgirów mój młody będzie zachwycony na pewno, bo mięso, mięso, chociaż na razie nie są specjalnie żądne krwi, przynajmniej ludzkiej, ale to jest też fajne, że tutaj widać po Bulanie, że on sugeruje, że to jest w ogóle powiązanie jak, jakoś może z ciemną stroną mocy. No To jest, to jest fajny patent wydaje mi się na, na tę fazę No i zobaczymy co oni z tego wycisną. Mi się bardzo podoba wątek Azlina. Znowu nie jest jakoś szczególnie rozbudowany, ale trochę zaglądamy w te jego psychikę, bo mieliśmy takiego Azlina, takiego trochę koki w, w tych komiksach Marvela, takiego trochę napuszonego, a tu wychodzi z niego strasznie potargany człowiek, który sam mówi o tym, że powinien już dawno nie żyć. Widzimy to trochę jest świ świat z jego arkofem. oczami. Tak, to jest, no, dokładnie. To to jest, jest super nawiązanie. W ogóle to, że on cały czas widzi te stwory. Nie? Ciekawe, czy to ma związek z tym, że nie ma oczu, czy se sam kiedyś ich nie wydłubał, a mimo wszystko nadal w głowie Pewnie widzi tak. te stwory. Aczkolwiek w którymś momencie dodaliśmy wrażenie, że jakby Widział w końcu arkofa, tak? Że, je, że był w stanie na tym w jakiś sposób zapanować. Eee, on e, to, to bo gadamy chyba spoilerowo, nie? Eee, to chyba tak. E, on niszczy, niszczy, rozsadza w którymś momencie bezimiennego. E, staje naprzeciw niego i go po prostu mocą rozpieprza wow. To mi się w ogóle bardzo podoba, bo obawialiśmy się, że wiesz, wyjdzie jakiś artefakt Ascendentu, przeciwieństwo do różdżki pół roku albo coś, że coś tam znajdą, czym będą mogli walczyć albo oswoić Drengiry, a tu wychodzi, że trochę inaczej. Jak znaczy że... bezimiennych mówisz. No, no, bezimiennych, e... bezimiennych. No, no. bezimiennych. Mhm. Tu wychodzi, że inaczej, że Jedi, no, pojawienie się bezimiennych ich zaskoczyło, wzbudzało w nich strach paraliżujący i, i absolutnie przerażenie, a że nauczyli się raczej walczyć z nimi na zasadzie do no, no swoich mocy, nie? I jakoś ignorować ten strach, jakoś w taki sposób przebywać koło nich, żeby te wizje zwalczyć, czyli to raczej będzie medytacja i moc, a nie wyciągnięty, wyciągnięta z tyłka różdżka jakaś. Także to mi się bardzo podobało. I to, że staje Aslin i że nie ma strachu i tą taką bielą w zasadzie rozsadza Drengira, wow, to super. I sam Aslin też fajnie wygląda, bo tak jak mówimy, że rysunki takie same, tak to tak. Azlin to jest naprawdę, Azlin bez maski no tak, jest jego jeszcze me nie było. Mhm. mega narysowany. On w Marvelu dużo gorzej wyglądał. Tutaj to jest po prostu czaszka obleczona skórą, ale tak jak ta część walki z bezimiennymi mi się podobała, tak no tak jak nasze kurczaczki walczą łyżeczkami i widelczykami, to już było trochę za dużo dla mnie, bo ja rozumiem, no były i łoki i wszyscy wiemy, że to też było głupie troszeczkę te miśki, które pokonywały imperium maszyny kroczące i dziesiątki szturmowców, ale to już tam przełknęliśmy, było, no jest to, jest to część uniwersum, ale jak kurczaczki walczą z drengirami, odciągają je, spoko, jest to wyjaśnione, na nie to nie wpływa, ale no to jednak są nadal kurczaczki trzymające widel, nie? ale to mówię, to taki drobiazg. Mamy tu jeszcze wątek kurczaka ujeżdżającego leniwca, tak? bo na szoszo w którymś momencie się gubi, czy dokonując zwiadu trochę, trochę wpada w tarapaty i wtedy leniwiec go bratuje i on później tego leniwca, czy w zasadzie tę panią leniwiec, bo to jest chyba samica, ujeżdża, żeby znaleźć się z powrotem przy, przy, swojej, przy swojej ekipie, a wracając jeszcze do wątku bezimiennych, to mamy chyba znowu takie kurcze, potwierdzenie tego, że ciemna strona mocy jest jakimś sposobem walki z nimi, bo nadrengirów oni też, bezimieni też nie działają. A dręgirowie są przecież w wrażliwi na moc, czy silnie związany z ciemną stroną. Nie? To o czym mieliśmy już mówione wcześniej, więc może to jest też jeden z z kluczy, ale no z drugiej strony mamy wątek Lili, która mówi dość rozpamiętywania, dość strachu, koncentruje się na tym, co jest tu i teraz. Nie? Więc, więc no to, co już mam dopowiedziałeś. Oni są w stanie i są w stanie sami sobie z tym poradzić. Nie? Jakby y i znowu, kurczę, dużo bardziej mi się podoba ta manga fabularnie niż, niż Marvel. Znaczy, tu tak też odnosząc się do kilku kwestii, to z kurczakami no, ja mam cały czas problem. Mi się nie podobało to ich wprowadzenie. One są tyleż pocieszne, co wydaje mi się, że to jest zbyt takie infantylno-głupawe po prostu wprowadzenie tych, tych postaci. A do tego jeszcze... no. Ech, ta walka, to ja to jeszcze jakoś byłem w stanie zaakceptować, jak ona nie wiem, skaczą z siatką i łapią bezimiennego, no ale jak mamy kurczaka komandosa, który w pojedynkę infiltruje po prostu statek Nihilów na Leniwcu, to już jest takie... Ach przesada naprawdę ponad miarę, no ale zobaczymy też jeszcze, jak z tego wybrną. No a właśnie te, te wątki Aslina Rela, ciemnej strony mocy zarazy i dręgirów, no to jest póki co highlight. I trochę ja wam powiem, że też ta manga w tym aspekcie mnie uspokoiła, no bo nawet jak rozmawialiśmy przy Marvelu, no to trochę mówiliśmy, że Aslin Rel, póki co jest pisany nieźle, no ale umówmy się, to jest Deus Ex Machina, no więc ten jego wątek można w bardzo prosty sposób położyć no a tak jak mówię na razie zaczynam być raczej spokojny co do tego, że jest pomysł na to jak ta postać ma nie wiem funkcjonować w całej tej trzeciej fazie że to nie tylko było właśnie na zasadzie wrzucenia rozwiązania które da jakieś magiczne mambo-dżambo do walki z bezimiennymi tylko po prostu no jest to postać, która wnosi różne rzeczy na kilku, przynajmniej poziomach do tych historii, także, także dla, mnie, dla mnie spoko i też ja w zasadzie ze swojej strony to, to powiedziałem chyba wszystko, więc tylko to podsumuję, czy nawiążę do tego, co mówiłem chwilę wcześniej, że ja wam powiem, że podoba mi się to, że to się naprawdę zrobił taki minicykl w ramach Wielkiej Republiki, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że tak, o ile, nie wiem, książki w ramach, nie wiem, jakichś tam podcykli to mówiliśmy, że można w sumie czytać, ale często jednak są odniesienia do różnych wydarzeń i tak dalej, co jest mało czytelne. Z komiksami też było różnie, no bo przecież też mówiliśmy na przykład w pierwszej fazie, że to, to, to w ogóle była, nie wiem, pół historii dręgirów było w komiksach. Tak tutaj Hoseolder, bo to zakładam, on jest głównie tutaj pewnie pomysłodawcą, a shinia pewnie to przekłada na scenariusz, no chyba, że się tam inaczej mieszają. W każdym razie ten duet z scenarzystów po prostu mam takie poczucie, że buduje w miarę autonomiczną historię. Znaczy, autonomiczną w tym sensie, że wszystkie informacje, które są potrzebne, żebyśmy my się dobrze bawili w obrębie tego minicyklu, to raczej dostajemy. Że oczywiście tu wpływają na nasze postacie określone rzeczy. Nie wiem, tam właśnie Gwiezdny Blaski i jakieś inne tego rodzaju sytuacje do Wałburzowy, Nihilowi i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony tutaj dostajemy jakieś ciekawe rozwiązania, które gdzieś tam może mają wpływ na inne rzeczy, ale są dobrze, dobrze wytłumaczone, dobrze zakorzenione I, i to jest dla mnie w sumie fajne. No ja się zgadzam w zasadzie. Mi się ta manga naprawdę bardzo podobała, dobrze mi się ją czytało. Niektóre rozwiązania nie jestem jeszcze przekonany. Ja na przykład, no jak dręgirowie zaczynają wstawać z grobu, to tak raczej raczej byłem na nie gdy oni nagle stają po stronie naszych Jedi to też w pierwszej chwili raczej tak nie miałem zdania ale tak trochę co tu się właśnie dzieje ale myślę, że, że, że ja to łyknę i że jak dostam, dostanę większą historię, to, to może nie wiem, ciężko powiedzieć, ale zgadzam się z tym, co mówisz. Tak, manga na chwilę obecną wydaje się najbardziej takim autonomicznym e, tworem, który dużo czerpie z całej Wielkiej Republiki. To się gdzieś tam pojawia i ma znaczenie e, w kontekście zachowania naszych bohaterów i popychania akcji, ale nie jest to ważne aż tak e, dla, dla samej tej historii tutaj. A do tego no, cały czas gdzieś tam nam przypominają i wrzucają na, na jednym czy dwóch kadrach jakieś postaci z innych, yy, czy to komiksów, czy książek i to też jest fajne, bo tak jak taki Red Silas, no nic tutaj w zasadzie nie zrobił ważnego, po prostu jest, ale to tak miło, że jest, nie? Yy, tak jak ten mistrz Emerick pojawia się na jednym kadrze tylko w zasadzie jako ilustracja do tego, co właśnie mówi mistrzyni, Nisa, w, to też jest fajne i w poprzednich, w poprzednim komiksie, gdy była bitwa o Dalne, też mieliśmy postaci z komiksów Marvela, gdzieś tam migające nam, ostatecznie też z książki. i Ja to lubię, podoba mi się to. No właśnie, ja mam takie wrażenie w zasadzie po tej rozmowie, że to jest komiks, który bardzo dużo korzysta z Wielkiej Republiki, bardzo dużo z niej czerpie, natomiast yy, to Wielka Republika doskonale radzi sobie bez niego. Nie? Bo ja się cały czas zastanawiam, czy wątek Azlina w ogóle będzie kluczowy w tym wszystkim, skoro wiemy już, że bohaterowie są w stanie sobie poradzić z bezimiennymi w taki czy inny sposób. No ale znaleźli może... strony, wiemy, że znaleźli strony, możliwe, że z nich jakoś się tego nauczyli. To, Ta, ale, to na razie wszystko tak, ale na razie tak, ale na razie jeszcze tego nie wiemy. No, ale e, też nie wiemy, a, czy nie będzie, nie? więc. To e, dwie tak, strony. tak, tak, ale e, dlatego mówię, na razie zakładam, że on, on jest w stanie stać, na, może nie na własnych nogach, bo mówię, no czerpie garściami z tej Wielkiej Republiki, bierze to, co mu się y, gdzieś tam wydaje, że jest potrzebne. Może, wiecie, no ten wątek Azlina to będzie taki znowu typ, typowo Mangowy japoński z bohaterem, który raz jest dobry, raz jest zły, raz jest zły, ale jest dobry i tak dalej, i tak dalej, bo takich historii mieliśmy w tej kulturze czy, czy w, w tych działach popkultury bardzo dużo. Zobaczymy. Zobaczymy, tak jak mówiłem, mi się tutaj choler nie podobał i z wyłączeniem kurczaków i leniwców, no to again. Trzecia fasa się dla nas ledwo co zaczęła, ale podoba mi się póki co najbardziej. Zobaczymy, jak ta pierwsza książka, od której dziarą nas no w tym momencie już dni. No Ogólnie jest tak, jak mówisz, Jerry, to tak też musi być. Ja podejrzewam, że akurat manga jest najbardziej e, odłączona pod kątem targetu, e, bo no wydaje mi w się, w sumie że racja. No, czytają to trzeba to brać pod uwagę. Hardcorowi, fani. E, ale też czytają to ludzie, którzy nie czytają pewnie w ogóle książek czy, czy Marvela, co zresztą pokazują te rankingi, o których powiedzieliśmy na początku. Nie rankingi, tylko timeliney, rozpiski, jak to czytać, bo ja też trafiałem na kilka i mangi nigdzie tam nie widziałem. No to na koniec ja wam powiem jeszcze, że podoba mi się okładka, bo Arkow potężny, z tym potężnym miecem naprawdę fajnie to się prezentuje i mamy ponownie kilka stron do Dodatków, jeżeli chodzi o projekty postaci, no co zawsze gdzieś tam warto podkreślić, bo no to nie jest standard. Jednak w Marvelach to jeżeli mamy cokolwiek, no to są ewentualnie okładki alternatywne i to wszystko. Ile ma być mang w trzeciej fazie, wiemy? Nie pamiętam. Jeszcze nie jest jedna chyba. Jedna, jedna albo dwie. mi się dwie. wydaje, że jeszcze jest taki dodatkowy jakiś tom jak przeszłość, ale nienumerowany, ale nie jestem pewien. I jest to gdzieś tam, w, nawet w zapowiedziach chyba Egmontu, już nie pamiętam, nie okay. mam tego przy sobie. Dobrze, no to na tym możemy chyba zakończyć. Za chwilę książeczka i mam nadzieję, że niebawem o niej sobie porozmawiamy, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć.